Minęła druga, tu program pierwszy polskiego radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rozpoczęła się misja Artemis 2 wokół księżyca. Rakieta z kopułą Orion, go Orion z twórką astronautów. Na pokładzie wystartowała z przylądka Caneveral na Florydzie.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 Obniżona cena paliw wcale nie musi zaszkodzić się budżetowi, a przynajmniej przekonują o tym politycy. Ustalane odgórnie ceny benzyny i oleju napędowego uszczuplą kasę państwa o prawie 2 miliardy złotych miesięcznie z powodu mniejszych wpływów z podatku VAT i akcyzy.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 Dziś je za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,23 zł, a za litry oleju napędowego nie więcej niż 7,65. W aktualnościach przenosimy się do Indonezji. Doszło tam do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8. Amerykańska służba geologiczna informuje o wstrząsach pod wodą na północy Morza Moludzkiego, około 120 km na zachód od wyspy Ternate. Wydano ostrzeżenie przed tsunami w promieniu 1000 km od epicentrum, zrzutszy Wybrzeży Indonezji, Filipin i Malezji. To są aktualności jedynki. W nich teraz jednak o programie trzecim Polskiego Radia. Trójka świętowała wczoraj swoje 64. urodziny. Z tej okazji popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki została przygotowana w formule sprzed 100 lat. Obchody zakończył koncert ustawowy, ustawiony koncert piosenki WOL 2. To jest dla mnie absolutnie wyjątkowa sytuacja z wielu powodów. Pierwszy to jest taki, że trójka to jest całe moje dzieciństwo. I ja wzrastałam z audycjami Marka Niedźwieckiego, nagrywając na kasety, na magnetafon grundik piosenki z tej audycji. No też edukując się jednocześnie. Więc to jest dla mnie fajna rzecz, że jestem po drugiej stronie radia. <grych> jednocześnie mieć do czynienia face to face z tymi wszystkimi osobami, które się w dzieciństwie obserwowało i podziwiało, no to jest rzecz wyjątkowa, na pewno. Tak o swoich wrażeniach podczas ustawionego konkursu piosenki wol mówiła Kasia Stankiewicz. Artystka rozpoczęła koncert urodzinowy w studiu im. Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Na scenie pojawili się też Kasia Lins, Barbara Wrońska, Reniusi, Sywaluś, Kraksa Kryzys oraz zespół Metro. Gospodarzem wieczoru był Artur Andrus. Na koniec Włochy i rozpacz kibiców po tym, jak piłkarska reprezentacja Italii po raz drugi z rzędu nie dostała się na mundial. Włosi podzielili los Polaków po porażce z Bośnią i Hercegowiną w rzutach karnych. Kibice żądają rozliczeń działaczy.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 Pogoda. W nocy możliwe przymrozki w ciągu dnia na termometrach. Zobaczymy od 4 stopni nad morzem zakres od 4 do 9 będzie obowiązywał w rejonach podgórskich Karpat, a od 10 do 14 stopni w większości regionów możliwe opady deszczu na południowym wschodzie. JEDYNKA Polskie Radio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 Pieta odnosi się do wyjątkowego przedstawienia Madonny tulącej w ramionach martwe ciało Jezusa. Właśnie zdjęte z krzyża. Możemy obejrzeć tę rzeźbę, bo to już nie malarstwo, tylko rzeźba w Bazylicji Watykańskiej. Różne były dzieje Piety, prawda? Ktoś próbował ją uszkodzić, ale Niezmiernie zachwyca. Historia tej piety jest y, też ciekawa. To jest druga dopiero rzeźba w życiu, w twórczości Michała Anioła. Wyrzeźbił tylko jakąś jedno dzieło i jako 22-3-letni chłopak y, sam zamawia kamień, marmur z Carrara, z gór w Toskanii. Sam pilnuje, wybiera ten kamień do rzeźby. Sam pilnuje, żeby to przetransportować. Mówią nawet, że sam zapłacił za materiał. A potem dla kardynała rzeźbi tą rzeźbę. Najpiękniejsza rzeźba świata, jak twierdzą niektórzy. Jak można, bo przede wszystkim nie tylko w wykonaniu, bo być może w wykonaniu Bernini jest jeszcze lepszy technicznie niż, niż Michałanią, ale w koncepcji. W pokazaniu piękna matki, która musi chować swojego syna. Bo to odwrotnie powinno być. Dzieci chowają swoich rodziców, a nie odwrotnie. Ta matka jest, wygląda młodziej, niż sam Syn Jezus. Przepiękna kobieta. Dlaczego? Ponieważ Maria jest wiecznie młoda. W jakimś sensie duchowym, teologicznym jest matką Jezusa i jest córką Jezusa. W jakim znaczeniu? No bo Jezus będąc członkiem Trójcy Świętej, Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty jest Bogiem, więc jest też Bogiem Maryi. Ale to tak niektórzy tłumaczyli tą młodą postać właśnie Maryi na tej rzeźbie. Przepiękna postać kobiety cierpiącej ale nie ma jakiegoś em, emfazy znaczącej tego cierpienia, jak w pasji Mela Gibsona, gdzie się epatuje cierpieniem. Tu nie ma czegoś takiego. Jest to niezwykle subtelne. Jest też smutek, ale stonowany. Jest powaga, bym powiedział. I zrozumienie, że to się musiało wydarzyć. Syn leży na kolanach matki, podtrzymującej go i też wygląda, jego ciało jest piękne, jętne, dorodne. Nagi, martwy syn, syn ale na kolanach matki. Ale nie wyglądający Objęciem jak matki. martwy. Choć wiemy, że jest martwy, że umarł, żeby stać. Yy, Michałowi Aniołowi udało się pokazać rzecz. Przede wszystkim jest to, panie redaktorze, rzeźba o relacji matki i syna. Od tego trzeba zacząć. Co się może dziać w głowie matki w stosunku do syna i odwrotnie? Zwłaszcza matki, która opłakuje śmierć swojego dziecka, ukochanego. I te wszystkie emocje, ucie, trzeba by tak popatrzeć, w tym duchu jeszcze posłuszeństwa Bogu i wypełnienia Jego woli. I jeżeli tak spojrzymy na Pietę, to ona nabiera jeszcze innego ne, znaczenia. No jest to dzieło wybitne, jest to dzieło bardzo teologiczne. Ja oglądając Pietę mówię ludziom, nie wszyscy się ze mną zgadzają, że jakim wielkim teologiem musiał być Michał Anioł, że potrafił tak wyrzeźbić. Wtedy eksperci zwracają mi uwagę, przepraszam, Michał Anioł nigdy nie studiował teologii, ale mnie nie o to chodzi. Po prostu kobieta na wsi, która zna swoją relację do Pana Boga, może być lepszym teologiem niż ja, profesor teologii. W takim znaczeniu, życiowym, powszechnym, Michał Anioł był znakomitym teologiem, bo tylko taki potrafił Pięknie wyrzeźbić tą pietę. Zresztą Caravaggio nie był gorszym teologiem. Warto to zobaczyć, przyjrzeć się, pomyśleć. Szczególnie, że mamy trochę czasu w Wielkim Tygodniu. No i również wracamy do Giotta. Na swoim fresku Lament nad Martwym Chrystusem. Też był w stanie wyrazić przejmujący i przerażająco ludzki dramat tej kobiety. Dramat Maryi tulące i martwe ciało swojego syna. A czy na pewno pan pyta o dziotta, czy o mantenie? Bo teraz <śmiech> przyszła mi <miała wątpliwość. śmiech> O mantenie zapytam za chwilę. Aha. Czyli bo, bo tak wiedzieliśmy, że mówimy. Okej, okay. czyli to, to nie jest pomyłka, tylko... Tak, jeśli chodzi o dziotta, to jest to na pewno wzruszające, ale nie tak bardzo. Nie mogło być to takiej emocji, bo wtedy malarstwo nie dorosło do takiej emocji. Jest powaga, jest nastrój, ale przy takim otwarciu, żeby wyrazić psychikę człowieka i wszystkie jego emocje, to jeszcze nie była ta epoka. No to teraz martwy Chrystus Tak, tak. właśnie Monteni, Monteniego. E, Montenia większość życia swego spędził na północy Włoch, w Mantua, po polsku się mówi Mantowa i znany jest tam, i warto tam pojechać, żeby zobaczyć całą twórczość, wspaniałą e, e, Manteni. Ale teraz mówimy o obrazie, który znajduje się w Muzeum Brera w Mediolanie obecnie. To jest Martwy Chrystus, albo opłakiwanie Martwego Chrystusa, dzieło wstrząsające. Wstrząsające niezwykłym realizmem, Martwe ciało Jezusa leży na jakiejś podłodze, na jakimś łożu. No dość prymitywnie, naturalistycznie. Dzięki pewnej pomyłce perspektywicznej uzyskał efekt, który przekracza wszelkie granice w historii. Mantenia, co ciekawe, był znany z tego, że był perfekcyjny w perspektywie. A tu ta perspektywa mu uciekła na szczęście. Zgubił się, pogubił się. I to stworzyło nieplanowany Efekt tego, co dziś możemy zobaczyć, ponieważ widzimy jakby rzeczywiście martwego człowieka przed naszymi oczyma, z każdym szczegółem jego ciała, z popękanymi stopami, z uszkodzonym bokiem przebitym, cierpiącego w swoich oczach, w wargach, w twarzy, w głowie, którą widzimy i mamy przed sobą, jakby wchodził w naszą przestrzeń widzenia, myślenia, patrzenia. Udało się to zupełnie, moim zdaniem, nie było to przewidzianie, Widziane w jego percepcji, ale on to zaakceptował, kiedy zobaczył, że ta pomyłka perspektywiczna dała taki efekt, no to jej nie zmieniał. A obok, obok tej są, mary. Obok są twarze. Tak. Od, obok tej mary, na których leży Jezus, są twarze kobiet. No to jest Maryja, to tak jak te, które towarzyszyły do końca, być może Maria Magdalena, może to są właśnie Maria, żona Kleofasa, powtarzają się te imiona, bo to, to też się często domyślamy, nie do końca zawsze na pewno wiemy, kto towarzyszył, e, na przykład, czy to był Nikodem, czy Józef z Arymatei, to jest bardzo trudne do rozróżnienia, raczej dopisujemy sami niekiedy, że tam postacią jest ta, ta właśnie, a nie inna, ale te postacie... Kręczące, mądlące się, stojące obok ciała Jezusa, mają niezwykły wyraz twarzy. Stojące, pochylające się Poch nad tym ciałem. Tak, jakby ten kontakt, ta łączność, to miłosierdzie, ta miłość, ta litość jest jakby udziela się nam, kiedy patrzymy, i ten smutek także, no bo opłakują, opłakują Płaczą. zmarłego Jezusa. I to czuć, to opłakiwanie. Jest to wyjątkowy i wybitny. Trochę taki szaro-brązowy obraz, wcale niekolorystyczny, ale właśnie tym przemawia dobitnie. Trochę wraca Caravaggio? No nie mógł 100, wrócić, bo był 100 później. 100 tak, tak. <gry> nie, nie mógł wrócić, bo był później Caravaggio, ale można powiedzieć tak, nie jest wykluczone, że artyści też przejmują czasem od siebie inspiracje, nawet takie, które nie byłyby jakby oczywiste, nie? Że jest jakiś geniusz Locji, geniusz miejsca, geniusz sztuki, która im podpowiada i dopowiada, jak należy pewne rzeczy rozwiązywać. Napatrzmy się tego wszystkiego. Można w internecie... No, nie Bardzo ładnie. No nie powiem na żywo, ale. Tak, i w ale książkach. Jeżeli, ale jeżeli zapraszam można... do swoich książek. <laughs> no to właśnie. wszystkie te reprodukcje są. Program pierwszy Polskiego Radia. Ksiądz profesor Witold Kawecki. Najpiękniejszy obraz o tym, co takie trudne, o tym, co takie mityczne, o tym, co się powtarza. Powtarzamy to rok w rok od tylu tysięcy lat. Triduum paschalne, Zmartwychwstanie to co by ksiądz profesor wybrał dla nas? Tu się posłużę trochę takim angielskim pisarzem Huxleyem, który jak zobaczył ten obraz, to powiedział obraz y, Piero de la Francesca, Sepolcro, Toskania, niewielka miejscowość. Y, Piero de la Francesca pochodził z tej miejscowości, istnieje do dzisiaj. To był y, malarz, matematyk znany, dla znawców dobrze znany, świetnie malował, y, świetną miał perspektywę i on namalował Zmartwychwstanie Jezusa. Kiedy Huxley zobaczył ten obraz, to powiedział, że to jest najpiękniejszy obraz świata, jaki widział, i opisał to. I mówię tą historię dlatego, że kiedy alianci bombardowali San Sepolcro, mieli zamiast bombardować w czasie II wojny światowej, dowódca, który prowadził e, całą tą kampanię, i to miasto miało zniknąć, bo to była kwestia życia i śmierci dla alianckich, amerykańskich, w tym żołnierzy. Przypomniał sobie San Sepolcro i to zdanie Huxleya z książki, którą wcześniej czytał: Najpiękniejszy obraz świata znajduje się w San Sepolcro. I powiedział: Nie będziemy strzelać. Ryzykując własne życie, nie zrobili szczału i być może z tego powodu ten obraz mamy do dzisiaj. Ocalało miasteczko, ocalał obraz. Zawsze mi to przychodzi do głowy: to najpiękniejszy obraz świata nie jest moje. To jest Huxley'a i to jest tego żołnierza, oficera, który zdecydował nie bombardować. Co przedstawia? Co właśnie Mo jest? No, na no tym właśnie, może państwo obrazie. troszkę starsi pamiętam Kiedy się jeszcze kartki wysyłało świąteczne do siebie nawzajem na Wielka To jeszcze trochę wysyłano. I jeszcze, czas, do ja czasu. To jeszcze kilka otrzymuję. To ja pamiętam z dzieciństwa i z młodości. Pamiętam taki, taką kartkę, która najczęściej przychodziła. To był Piero de la Nie wiedziałem, że ja będę go kochał i będę go omawiał w polskim radiu. To jest ten Chrystus, którego się otrzymali. Wychodzi z grobu, Poważny człowiek, stąpa, jego prawa stopa dotyka tej, tego muru, marmuru grobowca i widać z proporcją w dłoni, że z całą mocą podnosi się z tej ziemi ku nieba. Nogami jest jeszcze prawie, że w grobie i na ziemi, ale jego głowa już jest w niebie, w chmurach. To jest to fajne potraktowanie ziemi i nieba yy, pionowo. Yy, na dole śpiący rycerze, pośród których jednym z nich to jest yy, autoportret Piero de la Francesca. Miał duże poczucie humoru i dystansu do siebie, że, żeby tak szkaradnego, brzydkiego żołnierza w sobie, yy, osobie sobie I że nie zauważył, co się stało, co się dzieje. <śmiech> nie, <śmiech> wszyscy śpią tak, że, tak mocno, że uchodzi to za najbardziej śpiący obraz świata. Znaczy, nikomu się nie udało tak snu wyrazić dobrze, jak na tym obrazie mówią niektórzy. Ale jest jeszcze coś pięknego w tym obrazie, który pokazuje, jak, jaka zmiana, czym jest zmartwychwstanie obok piękna postać Jezusa. Widzimy z lewej, z tyłu w tle Jego przyroda. Z jednej strony, jak patrząc z lewej, jest martwa. Są uwiędłe liście, drzewa suche, skała, a przesuwając się ku prawej stronie widza, widzimy, jak idzie wiosna jak odżywa przyroda, jak się zieleni ta przestrzeń. I to jest pokazanie w sposób naoczny, co to znaczy przejście z się śmierci do życia. Malarze mają fantazję, malują jak są, A my ich podziwiamy, bo to nam unaocznia i pozwala zrozumieć lepiej historię zmartwychwstania, przejście ze śmierci do życia. No i właśnie po takich opowiadaniach, jak opowiadanie księdza profesora, możemy do tego wrócić. To już mówiliśmy. Jak łatwo do tego wrócić, popatrzeć, zastanowić się i zapamiętać na wieki, na lata nawet. Tak. I przekazywać to innym. Nawet zapamiętać w sobie i nieść to w sobie jako przeżycie. Które no i komuś nas... opowiedzieć. Jest tak. taki obraz, jest takie dzieło, jest coś takiego, że och albo ach. Bo święta Jezusa Radio. Wielki Czwartek. Przed nami Dzień Kapłaństwa, Dzień Eucharystii. Jest z nami cały czas ksiądz profesor Witold Kawecki. Pamięta ksiądz profesor ten dzień, kiedy młody diakon Witold przyjmuje święcenia kapłańskie? Tak, tak. Pamiętam doskonale. Był to w Dzień Moich Imienin. Przepiękny, słoneczny dzień, 30 stopni ciepła, 15 czerwca 1986 roku. Leże krzyżem na placu, sanktuarium w Tuchowie, gdzie były święcenia. Przyjechało pół Europy, wielkie wydarzenie z wielu krajów. Nas było 30-23. I to oddanie, pamiętam, dlatego że ja jestem szczęśliwym księdzem. Nigdy w swoim życiu powiem Państwu, wyznam to. Nie miałem jednego dnia kryzysu w kapłaństwie. Nie miałem. Miałem tak pewne powołanie i tak bardzo kochałem kapłaństwo i chciałem tym księdzem być, że nie mogłem tego dnia nie pamiętać żywo przed moimi oczami. Szczegóły tego dnia pamiętam. Zostały zdjęcia, może jakiś film, ale ja pamiętam w sobie te szczegóły, ponieważ to, była, to był taki etap, którego, do którego zmierzałem od dzieciństwa, którego pragnąłem i on przyszedł. Dopiero zaczynał wszystko, ale ten dzień przyszedł właśnie wtedy. A co powiedział biskup? Idź i Biskup, no idź i ewangelizuj. Biskup powiedział wie, długą homilię, Ablewicz, arcybiskup, mnie święcił, y, powiedział właśnie o tej misyjności Kościoła, o tym posłaniu, kim mamy być, e, że mamy występować, no dwa słowa, in persona Christi, w imieniu Chrystusa, że nie jesteśmy tu jakby tylko sobą, ale e, i jesteśmy alter Chrystus. Te dwie łacińskie słowa, jesteśmy jakby dla ludzi drugim Chrystusem. Kapłan, będąc sobą, będąc słaby, będąc grzeszny, jednocześnie piastuje w sobie, niesie mocą święceń taką wielką funkcję, że w imieniu Jezusa rozgrzesza, chrzci, błogosławi, głosi Słowo Boże, nawet wtedy, kiedy jest tego niegodny. E, bo niekiedy jest, się tak może zdarzyć. To i tak ta misja jest ponad nami, ponad kapłaństwem, bo jest to misją Jezusa. My, księża, uczestniczymy tylko w maleńkim stopniu w kapłaństwie samego Jezusa Chrystusa. Ilu wytrwało właśnie z tego momentu w kapłaństwie? Z tych 26-30, którzy wtedy leżeli krzyżem w kaplicy? No kilku odeszło. Nie wszyscy wytrwali, to prawda, no ale taki jest los. Judasz odszedł, Piotr się zaparł. To jakby tylko uzmysławia nam apostołowie też, choć wybrani byli przed Jezusa i byli taką małą grupą elitarną, to i tam się w tej najmniejszej grupie Jezusa okazali tacy, którzy nie byli tego godni, nie zrozumieli, nie unieśli, nie ponieśli do końca dobrze. Więc dzisiaj to się też to dzieje. Jestem tego świadom. Nie każdy jest dobrym kapłanem. No, ale taki jest, panie redaktorze, świat i taki jest też Kościół. Jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy prawda? ludźmi, a Kościół, jeszcze to powtórzę, lubię to powtarzać, jest święty nie świętością kapłanów, nawet nie biskupów i nie papieża. Jest, Kościół jest święty świętością Jezusa. Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba Płakać za grzechy Człowiecze true. profesora, już profesora Witolda Kaweckiego, chciałbym zapytać o studentów. Jak to, co ksiądz nim opowiada o tym niezwykłym czasie, czasami tajemniczym, to jak oni to przyjmują? No ja mam studentów takich wyjątkowych. Nie, nie wszyscy państwo wiedzą, że uczę głównie dziennikarzy, że ja od bardzo wielu lat jestem... No to wyjątkowi studenci. Do... Co, tak, bo oni są bardzo inteligentni, wymagający, otwarci na świat. No chcę w tym powiedzieć, że ja niekoniecznie uczę teologii i teologów. W tym momencie nawet nie uczę. Więc to jest też taka interwencja. Studenci są bardzo otwarci. Oni, oni chłoną. Oni cieszą się nawet z tych moich różnych takich wykładowych niuansów, kiedy zmieniam temat, wchodzę na boczne ścieżki, opowiadam historię czy swoich wypraw, podróży, książek, czy nawet jakieś autobiograficzne z twojego życia, bardzo to sobie cenią. I do nich tym można też bardzo przemówić. Trzeba być przede wszystkim autentycznym. To znaczy nie udawać kogoś innego niż się jest. Trzeba też być bardzo partnerskim. Studenci uczą cię takiej pokory i uczą cię tego, że trzeba znaleźć język z nimi. Sam się zastanawiam dzisiaj, że ja, mają swój wiek, potrafię nawiązać jeszcze kontakt z 19 dziewiętnastoletnimi studentami pierwszego roku. Przecież to nie jest aż takie proste, bo oni sami są zbuntowani niekiedy przeciwko własnym rodzicom. A co tu dopiero no księdzu? No jeszcze zadają trudne pytania. Tak, prawda? To, a tu mają przed sobą jeszcze koloratkę, czyli profesora, który jest księdzem. Dzisiaj niekoniecznie jest to y, lubiana forma i y, y, y, y, y, y postać y, y, dla społeczeństwa, ale nie ma też odrzucenia, nie ma jakiejś agresji wprost wpros przeciwnie. Trzeba się spotkać najpierw na płaszczyźnie ludzkiej, a nie jakiejś profesorskiej czy kapłańskiej. Ludzkiej, a potem ich poprowadzić w kierunku i naukowości, i, i, i kapłaństwa, i tak dalej. I to jest zawsze do zrobienia, jeśli się kocha innych ludzi, jeśli się ich lubi. Studenta trzeba lubić, i trzeba mu to pokazać, że się go lubi i szanuje. I jeżeli się mu to pokazuje i się traktuje jako partnera, nie ma mowy, żeby się nie, ta relacja nie, nie udała. Czyli brakuje krzeseł na księdza wykładach? Już nie, ale kiedyś powiem szczerze, miałem takie aule po 250-300 y, studentów. To jest dopiero wyzwanie. To prawda? jest wyzwanie, ale im większy tu mia, wolę mówić. Dzisiaj to niemożliwe, dlatego, że ograniczenia ministerstwa są tego typu, że my mamy raczej klasy na maksa, na maksymalnie 80 osób i mniejsze, bo taki jest system i więcej przyjmować nie wolno, więc tak i, i cokolwiek byśmy dzisiaj nie zrobili, to już nie są tego typu liczby, które były kiedyś. Rozmawialiśmy o arcydziełach sztuki, e, nie tylko sakralnej, a próbował ksiądz kiedyś namalować, stanąć przed e, takimi zagruntowanymi płótnami i zacząć. Bardzo kocham sztukę, zwłaszcza na ostatnim etapie mojego życia sztukę malarską, ale panie redaktorze, maluję słowem całe życie. Maluję obrazem słowa od dziecka. Teatr, recytacja, słowo pisane. Maluję muzyką. Myślę, że jakoś potrafię śpiewać. Kiedyś byłem w zespole gitarzystą, nawet zespołu rockowego. To są moje... Ale gitara prowadząca, czy raczej nie, towarzysząca? Nie, to, aż tak nie. Towarzysząca oczywiście, ale tutaj chór, schola przez całe moje życie praktycznie, śpiewy bardzo różne i gregoriańskie i, i wschodnie i tak dalej. Ale panie redaktorze, Bóg nie dał mi tego daru, a może mi jeszcze nie dał, może go odkryję. Malowania ręką, pędzlem ręką. No to jakby się to jeszcze zdarzyło, byłoby cudem boskim. Bardzo toczenie u innych, tego charyzmatu nie mam. Na razie Zasadniczo poza obowiązkiem, gdzieś na zajęciach plastycznych nie próbowałem. No to trzymamy kciuki. Polskie Radio Jedynka. Andaluzja, Sevilla. Dziś ksiądz profesor rusza w drogę do miejsca, gdzie Triduum Paschalne, Zmartwychwstanie ma oprawę, tradycję szczególną, niezwykłe. To wszystko, jak to wygląda? Czy ksiądz po raz pierwszy będzie uczestniczył tak, tak, w tak. tym wszystkim? Sevilla słynie z tego. Andaluzja w ogóle jest Sevilla najbardziej, że jest to piękne miasto, w którym te misteria męki pańskie, męki śmieci z matrystania są do perfekcji doprowadzone. Trwa to kilka dobrych dni. Dzieje się na, nie tylko w kościołach, ale na ulicach miasta. Świętnie ubrane. To jest prawdziwe święto. Najważniejsze dni w roku w, dla Sewilli, dla Andaluzji, nawet dla Hiszpanii. Zawsze pragnąłem to zobaczyć na własne oczy, przeżyć to w takim sp też spektaklu, bo liturgia też jest pewnego rodzaju spektaklem. Nie tylko, nie nie tylko, ale jest. Więc e, teraz mi pewnie będzie dane, żeby to przeżyć wraz z tymi ludźmi i żeby może w ten, z, tego, z tego przeżycia duchowego, religijnego, pasyjnego, Triduum sakrum właśnie w Sevilii, w kościołach i na ulicy, zrodziła się też jakaś myśl, jakaś przekaz, jakaś publikacja, która Państwu przybliży y, w przyszłości te piękne No i wydarzenia. pewnie będzie kolejna książka, jak księdza profesora trochę znamy. I Nie z... wykluczam, właściwie też w tym celu tam jadę, żeby obok tego przeżycia, którego bardzo zawsze pragnąłem razem z Hiszpanami na ulicach miasta, by przeżyć Wielki Tydzień, to z, też jednym z tych elementów to jest jakby właśnie zbadanie pod przyszłą publikację. No i niezwykła szkoda, że w Jerozolimie, gdzie się wszystko dokonało, uroczystości z powodu wojny zostały a te wielkie uroczystości odbyłane. Dlatego właśnie nie mogąc jechać choćby do Jerozolimy Polacy i ludzie jeżdżą z całego świata do Jerozolimy na Wielki Tydzień. W tym roku nie za bardzo, w ostatnich latach nie za bardzo, więc trzeba zastępczych szukać miejsc. Myślę, że choćby ta sewilla z tymi pasjami, to jest doskonałe miejsce, żeby mieć trochę substytut tego, to, to wyobrażenie tego, co się działo, to się I to przeżycie też takie wspólnototwórcze, bo to są tysiące ludzi, którzy w tym bierze udział, zaangażowanych czynnie i biernie z całego świata. Więc to jest też wspólnota ludzi tam medytujących, chciałbym powiedzieć nawet modlących się, bo na pewno wielu z nich się modli. Przeżywających to na swój sposób. To nie jest turystyka. To, nie, to niewiele ma stu, z turystyką wspólnego. To jednak przybywają ludzie, myślę, no, turystyka jest na plażach i gdzie indziej. Przybywają ludzie, którzy chcą takich duchowych przeżyć. Właśnie takich wizualizowanych. Czyli księdza plecaku trzy e, aparaty fotograficzne, jedna kamera, tak, pismo trochę, święte. trochę pismo święte, trochę tak. kartek papieru, żeby to wszystko zapisać. Dokładnie tak. I, i taka refleksja, że chcę w tym wziąć udział, chcę się tam pomodlić, chcę przeżyć pasję Jezusa, tym razem nie w Warszawie, w parafii, ale tam. I myślę, że to będzie ogromne przeżycie, bo to będzie wszystko wizualizowane w strojach naturalnych, różnego rodzaju muzyka, e, słowa, e, komentarze. To wszystko jest pięknie, trochę się orientuję już jak to wygląda, bo się przygotowałem do tej wyprawy. I to jest chyba jedyne w rodzaju, jedyne takie moje święta też będą właśnie tam. No to trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało, no i czekamy na powrót i żeby nam ksiądz profesor o tym wszystkim opowiedział Bardzo na antenie wiecie. Polskiego Radia, na antenie Jedenki. Taki wielkanocny pacierz od księdza Twardowskiego. Nie umiem być srebrnym aniołem, gorącym krzakiem, tyle zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie, tyle procesji z dzwonami, tyle już alleluja, a moja świętość dziurawa, na ćwiartce włoska się buja, wiadry rami na kościach. Psalmy jak na koślawej fujarce. Żeby choć papież spojrzał na mnie przez swe białe palce, żeby choć Matka Boska przez chmur zabite wciąż deski, uśmiech mi swój zesłała, jak ptaszka we mgle niebieskiej i wiem, gdy łzę moją trzymam jak złoty kamyk z procy, zrozumie mnie mały baranek z najcichszej wielkiej nocy. Pyszczek położy na ręku, sumienia wywróci podszewkę, serca mojego ocali no właśnie, Baranku wielkonocnym. Dziękujemy. Tak jest. No cały twardowski, cóż dodać, no baranek na rzeź prowadzony, Jezus, który jest tym barankiem dzisiaj dla nas, ale nie tylko na rzeź prowadzonym, ale i zmartwychwstałym, daje nam życie, daje nam aleluja, daje nam radość. I tego państwu chcę też życzyć, kończąc ten program. To dopiero przed nami, co prawda, bo jesteśmy Wielki Czwartek, ale to wszystko się już dzieje. Obyście byli radośni i pełni nadziei, bo życie nie kończy się tu i teraz. Życie trwa. I żeby księdza marzenia też się spełniały, jak kiedyś, jak diakon leżący na posadce przysięgał, że pójdzie. No i poszedł. Ksiądz profesor Witold Kawecki. Bardzo dziękuję za nocne spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dobrej, pięknej, świętej nocy. Dziękuję bardzo. Wielkiej nocy. Dziękuję. No dobrej nocy, bo trochę jej jeszcze zostało. Bóg zapłać, tak jest. Oby. Była piękna i dobra. I cicha. Kolejski radio. Ja nie Polskie Radio.